południa. Około szóstej pomyślałem, że zamówię piwo, wyjdę i posiedzę na leżaku opodal basenu kąpielowego, by pogrzeć się w promieniach zniżającego się już słońca. Poszedłem do baru, zabrałem piwo i powędrowałem przez ogród w kierunku pływalni. Ładny to był ogród. Trawniki, kępy azali i wysokich palm kokosowych. Silny wiatr doł wśród wierzchołków drzew, liście palmowe szemrały i trzeszczały jakby Paliły. Pod liśćmi widniały zwisające grona wielkich, brunatnych orzechów. Wokół basenu stało mnóstwo leżaków, białe soliki i wielkie, jaskrawe parasole ogrodowe. Opaleni mężczyźni i kobiety w kostiumach kąpielowych, pluskające i hałasujące w basenie towarzystwo, złożone z trzech czy czterech dziewcząt i z pół tuzina chłopców, ciskali w siebie wielką, kauczukową piłką. Stałem, patrzyłem. Dziewczęta to angielki z hotelu. Chłopców nie znałem, ale sądząc po akcencie byli Amerykanami. Pomyślałem, że to chyba kadeci ze statku szkolnego marynarki Stanów Zjednoczonych, który zawinął do portu dziś rano. Przeszedłem i usiadłem pod żółtym parasolem, gdzie stały cztery wolne leżaki. Nalałem sobie piwa, rozparłem się wygodnie, paląc papierosa. Przyjemne, blask słoneczny, piwo i papieros. Dobrze tak posiedzieć, przyglądać się kąpiącym, którzy igrają w zielonej wodzie. Amerykańscy marynarze nawiązywali miłe kontakty z angielskimi dziewczyntami, a znajomość doszła już do stadium, w którym chłopcy, dając nurka, wciągali dziewczyny za nogi pod wodą. Wtedy właśnie zauważyłem niedużego, starszawego jegomościa, idącego wzdłuż basenu. Ubrany był w nieskalanie biały garnitur, szedł bardzo szybko, drobnymi, elastycznymi krokami, stąpając, unosił się na palcach. Wędrował tak krawędzią basenu w lancadach, w wielkim kremowym kapeluszu panamskim na głowie, spoglądał na ludzi i leżaki. Zatrzymawszy się koło mnie, uśmiechnął się, ukazując drobne, nierówne, nieco szczerniałe zęby. Odwzajemniłem mu się uśmiechem. — Przepraszam, można tu usiąść? — zapytał. — Oczywiście, odparłem. — Proszę bardzo. Poskoczył i przez ostrożność obejrzał leżek od tyłu, potem usiadł i założył nogę na nogę. Białe buciki z kozłowej skóry były dziurkowane. — Śliczny wieczór — powiedział. — Tu na Jamajce wieczory są zawsze piękne. Nie byłem pewien, czy ma akcent włoski czy hiszpański, ale... Prawie na pewno, człowiek ten pochodził z Ameryki Południowej. Dokładnie przyjrzawszy się, stwierdziłem, że ma około siedemdziesiątki. Rzeczywiście, potwierdziłem. Wspaniale tutaj. Można zapytać, kim są ci... Przecież nie z hotelu. I wskazał na kąpiących się chłopaków. To chyba amerykańscy marynarze, powiedziałem, ze szkoły morskiej. Pewno, że Amerykanie, ktoś inny na świecie mógłby tak hałasować. A pan nie Amerykanin, co? Ależ skąd, odrzekłem. Nagle któryś z kadetów stanął przed nami ociekający wodą, zanim podeszła jedna z młodych angielek. Czy te leżaki zajęte? spytał chłopak. Nie, odpowiedziałem. Pozwoli pan usiąść? Bardzo proszę. Dziękuję, rzucił od niechcenia. Na ręce miał zwinięty ręcznik, a gdy usiadł, rozwinął go i wyciągnął paczkę papierosów oraz zapalniczkę. Podsunął papierosy dziewczynie, to odmówiła, potem nie zaproponował i przyjąłem. Natomiast starszawy jegomość rzekł, dziękuję, wolę cygaro. Wyciągnął z kieszeni tui ze skóry krokodyla, wybrał cygaro i wyjąwszy scyzoryk z malinkimi nożyczkami wśród różnych narzędzi, obciął koniec. Służą ogniem, podsunął zapalniczkę młody Amerykanin. Nie zapali się przy takim wietrze. Ależ tak, zawsze działa. Starszy pan wyjął z ust jeszcze cygaro, przekrzywił głowę nieco na bok i spojrzał na chłopaka. Zawsze? Zapytał zwolna. Pewno, nigdy nie zawodzi. W każdym razie nie w moich rękach. Starszy pan wciąż stał z przekrzywioną głową i przyglądał się chłopcu. No, no, więc pan powiada, że ta słynna zapalniczka nigdy nie zawodzi? Tak pan twierdzi. Na pewno, że chłopiec. Miał lat 19 albo 20, twarz długą i piegowatą, nos ostry, jakby ptasi dziób. Klatka pieszawa niezbyt opalona, widniały na niej także piegi i parę kosmyczków rudawych włosów. Trzymał zapalniczkę w prawej ręce, gotów potrzeć kółko. Nigdy nie nawala, powiedział uśmiechając się, umyślnie podkreślał hełpliwość. Zaręczam panu, że nigdy nie odmówił posłuszeństwa. Chwileczkę, proszę. Ręka trzymająca cygaro podniosła się z dłonią wyprostowaną, jak gdyby regulowała ruch uliczny. Tylko chwileczkę. Starszy jegomość miał dziwnie miękki, bezbarwny głos i bez przerwy przyglądał się chłopcu. A czy nie założylibyśmy się przypadkiem? Uśmiechnął się. Może byśmy się założyli, czy pańska zapalniczka będzie na pewno działała? Dobra, zakład! Zgodził się chłopiec. Czemu nie? — Lubi pan zakłady. — No, pewno. Zawsze się zakładam. Starszy pan umilkł i oglądał cygaro. Przyznam, że jego zachowanie nie bardzo mi się podobało. Wydawało się, że coś knuje, że chce wprawić chłopca w zakłopotanie, a jednocześnie odniosłem wrażenie, iż piestuje jakąś całkiem prywatną tajemnicę. Znowu spojrzał na chłopaka i wycedził. — Ja też lubię się zakładać. To może byśmy się założyli. Bardzo interesujący zakład, o dużą stawkę. Momencik przerwał chłopiec. Nie mam dużo, ale założę się z panem o ćwierć, czy nawet całego dolara. Albo, jak się to tu nazywa, chyba parę szlingów. Niski jegomość znowu uniósł rękę. Niech pan posłucha. Zabawimy się. Założymy się, a potem pójdziemy do mego pokoju, tu w hotelu. Tam nie ma wiatru. Założę się, że nie zapali pan tej osławionej zapalniczki dziesięć razy, raz po raz. Założę się, że zapalą, oświadczył chłopiec. Świetnie, doskonale, więc się zakładamy, co? Pewno, stawiam jednego dolara. Nie, nie, lepiej co innego. Jestem człowiekiem bogatym i mam żyłkę sportową. Niech pan posłuchał. Przed hotelem... Stoi mój wóz, to bardzo ładny włos amerykański, z polskiego kraju. Cadillac. Ej, chwileczkę. Ej, chłopak rozparł się na leżaku, roześmiał się. Ej, nie mogę sobie pozwolić na wyłożenie takiego majątku, to szaleństwo. Wcale nie szaleństwo. Dziesięć razy z rzędu uda się zapalić zapalniczkę i wóz należy do pana. Chciałby pan mieć tego Cadillaca? Pewnie, że chciałbym. Chłopak uśmiechnął się wciąż, pokazując zęby. Doskonale, wspaniale, zakładajmy się. Ja stawiam swego Cadillaca. A co ja stawiam? Człowiek ostrożnie zdjął czerwoną banderolę z ciągle jeszcze niezapalonego cygara. Nie żądam, mój przyjacielu, żeby pan stawiał coś, na co pan nie może sobie pozwolić. Jasne. Więc o co mam się założyć? Bardzo panu ułatwiam, prawda? Świetnie, ułatwia pan Odrobiasz go, o coś Co pan może stracić, nie odczuwając tego Zbyt boleśnie, dobrze? Co na przykład? Na przykład Mały palec pańskiej lewej ręki Moje co? Chłopiec przestał się uśmiechać Tak, czemu nie wygra pan? Ma pan wóz, przegra pan Ja zabieram palec Nie bardzo rozumiem Co ma pan na myśli, mówiąc, że zabiera palec? Odcinam go. rany, co za zwariowany zakład. Myślę, że lepiej postawię dolara. Mały staruszek wyprostował się na leżaku, uniósł ręce, z lekką pogardą wzruszył ramionami. Dobrze, dobrze, powiedział. Nie rozumiem. Twierdzi pan, że się zapali, ale boi się pan założyć? Lepiej dajmy temu spokój. Chłopak siedział nieruchomo i przyglądał się kąpiącym się w basenie. Nagle przypomniał sobie, że sam nie zapalił papierosa. Włożył go do ust, osłonił dłoń zapalniczkę, potarł kółko. Knot zajął się i palił małym, równym, żółtym płomiekiem, a wiatr nie przedostawał się wcale poza osłonę dłoni. Czy ja też mogę prosić o ogień? spytałem. Ojej, przepraszam, zapomniałem, że pan jeszcze nie zapalił. Wyciągnąłem rękę po zapalniczkę, lecz chłopiec wstał i podszedł, by mi podać ogień. Dziękuję, mruknąłem. Wrócił na swoje miejsce. Dobrze się pan tu bawi? Zapytałem. Świetnie, odpowiedział. Bardzo tu ładnie. A potem zapanowała cisza i zdałem sobie sprawę, że starszemu panu udało się wyprowadzić chłopaka z równowagi swoją absurdalną propozycją. Chłopak siedział nieruchomo, a oczywiste było, że wewnętrzne napięcie w nim rośnie. Zaczął się niespokojnie wiercić na leżaku przygładzał włosy na karku, aż wreszcie położył dłonie na kolanach i począł wybijać rytm palcami. Po chwili przytupywał nogą. Niech mnie ja się zastanowię nad tym zakładem. Odezwał się w końcu. Powiada pan, że pójdziemy do pokoju, że jeśli 10 razy z rzędu zapalę zapalniczkę, to wygram Cadillaca. A jeżeli raz nie uda mi się zapalić, to tracę mały palec lewej dłoni. Czy to tak ma być? Właśnie, na tym polega zakład. Tylko zdaje mi się, że pan się boi. Ale co mam zrobić, jeśli przegram? Czy mam wyciągnąć palec, aby pan mógł go obciąć? O nie, to by było na nic. Mogłoby pana skusić, żeby odmówić wyciągnięcia palca. Wie pan co zrobił? Przywiążę pańską rękę do stołu zanim zaczniemy i będę stał z nożem, gotów obciąć palec w chwili, kiedy pańska zapalniczka odmówi posłuszeństwa A ten kadilak to jaki model? Zapytał chłopiec Przepraszam, nie rozumiem Z którego roku? No i ile lat ma ten kadilak? A, ile ma lat? Tak, zeszłoroczny Całkiem nowy wóz, tylko widzę, że pan się nie nadaje do zakładu Amerykanie nigdy się nie jadają. Chłopak milczał przez chwilę, potem rzucił okiem zrazu na angielkę, następnie na mnie. Dobrze, warknął. Zakładamy się. Świetnie, mały człowieczek lekko klasnął w dłonie. Doskonale, powtórzył. No to do dzieła. A może pan yy, zwrócił się do mnie. Może pan zechce, jak to się mówi, być arbitrem. Oczy miał blade, prawie bezbarwne, o wąskich czarnych źrenicach. Ech, burknąłem. Uważam to za szaleńczy zakład Niezbyt mi to odpowiada Mnie też nie, rzekła dziewczyna Pierwszy raz się odezwała Uważam to za śmieszny, głupi zakład Czy pan na serio ma zamiar Obciąć temu chłopakowi palec, jeśli przegra? Zapytałem Oczywiście, tak jak naprawdę Chcę mu oddać Cadillaca, jeśli wygra Chodźmy do mojego pokoju Powstał Czy chce pan coś na siebie włożyć? Spytał chłopca nie, tam tamten. Pójdę tak jak stoją, a potem zwrócił się do mnie. Uważałbym za przysługę, gdyby zechciał pan pójść z nami w charakterze sędziego. Dobrze, oświadczyłem. Pójdę, ale ten zakład nie przypada mi do gustu. Niech pani też pójdzie, zwrócił się chłopiec do dziewczyny. Będzie pani obserwować. Starszy mężczyzna prowadził nas w kierunku hotelu. Był teraz ożywiony, nawet podniecony. Wydawało się, że idąc podskakuje na palcach jeszcze wyżej niż przedtem. Mieszkam blisko, powiedział. Chce pan od razu zobaczyć samochód? O, tam właśnie stoi. Zabrał nas do miejsca, skąd widać było główny podjazd do hotelu. Zatrzymał się i skazał smukły, jasny, zielony Cadillac zaparkowany nieopodal. Tam stoi ten zielony. Podoba się panu? Słowo daje... Ładny wóz, stwierdził chłopiec. Dobrze, pójdziemy teraz na górę i zobaczymy, czy uda się panu go zdobyć. Poszliśmy za staruszkiem do przebudówki właściwego hotelu i weszliśmy do dużej sypialni o dwóch łóżkach. Na jednym z nich leżał damski szlafrok. Przede wszystkim, zakomunikował człowieczek, napijemy się po małym koktajlu. Napoje stały na małym stoliku w kącie pokoju, gotowe do mieszania. Był tam shaker, lód i sporo kieliszków. Przed przyrządzeniem koktajlu martini starszy pan zadzwonił, a po chwili dało się słyszeć pukanie do drzwi i weszła pokojówka, murzynka. Ach, ożywił się staruszek, odstawiając butelkę ginu. Wyjął z kieszeni portfel, a z niego funtowy banknot. Proszę o przysługę, podał dziewczynie pieniądze. Proszę to sobie zatrzymać, dodał. Chcemy się tu trochę pobawić. Pójdzie pani i przyniesie mi dwie... nie, trzy rzeczy. Potrzeba mi paru gwoździ... Młotka i noża do siekania, takiego rzeźnickiego noża. Można go pożyczyć w kuchni, zrobi to pani? Rzeźnickiego noża? Pokojówka szeroko otworzyła oczy i złożyła dłonie. Chodzi pana o prawdziwy nóż, taki kuchenny? Tak, tak, oczywiście. Proszę iść, na pewno pani zdobędzie. Tak, proszę pana. Spróbuję, proszę pana. Na pewno dostanę. I wyszła. Mała jegomość rozdał wszystkim koktajle. Staliśmy i sęczyliśmy je. Chłopiec o podłużnej, piegowatej twarzy i ptasim nosie, ubrany tylko w spłowiałe, brązowe spodenki kąpielowe. Angielka jest Angielka jasnowłosa, dziewczyna o wydatnych kościach, ubrana w błękitny kostium, przyglądająca się chłopcu z nad Stary, mały człowieczek o oczach, bez koloru, odziany w śnieżnobiały garnitur. Spoglądał na dziewczynę, popijał koktajl. Nie wiedziałem, co sądzić o tym wszystkim. Mogło się wydawać, że staruszek bierze zakład na serio i że całkiem poważnie traktuje sprawę obcięcia palca. Ale co u diabła, jeśli chłopak przegra? Będziemy musieli zawieźć go czym prędzej do szpitala kadjelakiem, którego nie wygrał. To dopiero historia. Coś tu nie w porządku. Zdawałem sobie z tego sprawę. Nie uważałem panowie, że to dość niemądry zakład. Rzuciłem od niechcenia. Uważam, że świetny, odparł chłopak, wypił już jeden duży koktajl. Uważam, że to bzdurne i śmieszne, rzekła dziewczyna w błękitnym kostiumie. A co będzie, jak pan przegra? Mniejsza z tym, myśli. o to chodzi, to nie pamiętam, żeby mi kiedykolwiek w życiu przydał się na coś mały palec u lewej ręki. Oto on. Chłopiec ujął własny palec. O jest, nigdy mi nie był potrzebny. Czemu nie miałbym się o niego założyć? Uważam, że to świetny zakład. Człowiek uśmiechnął się, wyjął znowu shaker i ponownie napełnił kieliszki. Zanim zaczniemy, powiedział, złożę panu, panu arbitrowi, kluczyki do samochodu. Wyjął z kieszeni kluczyki i podał mi. Papiery, dodał. Tytuł własności, polisa ubezpieczeniowa, są w kieszeni na drzwiczkach samochodu. Murzyńska pokojówka weszła ponownie, w jednej ręce niosła nóż, jakiego używają rzeźnicy do dzielenia mięsa, a w drugiej młotek i torebkę gwości. Świetnie, mamy wszystko. Dziękuję, dziękuję. Proszę odejść. Poczekał, aż dziewczyna zamknie ze sobą drzwi, a potem ułożył narzędzia na jednym z łóżek i zaproponował. No to się przygotujemy, a pod adresem chłopca dodał: Proszę mi pomóc z tym stołem, przesuniemy go trochę. Stolik był zwykły, hotelowy prostokątny o wymiarach 3 stopy na 4. Znajdował się na nim kalendarz, pióra i papier. Odsunęli stół od ściany na środek pokoju, zdjęli przybory do pisania. A teraz, rzekł człowieczek, krzesło. Podniósł krzesło? Postawił koło stołu. Był bardzo ożywiony, ruchliwy jak ktoś organizujący gry i zabawy na przyjęciu dla dzieci. Teraz gwoździe. Muszę wbić gwoździe. Przyniósł je i zaczął wbijać młotkiem w blat stołu. Staliśmy tak, chłopiec, dziewczyna i ja, trzymając w rękach kieliszki. Przypatrywaliśmy się staruszkowi zajętemu pracą. Widzieliśmy, jak wbił w stół dwa gwoździe w odległości sześciu cali, jeden od drugiego. Całkowicie ich nie wbił, pozostawił część wystającą, sprawdził palcami, czy mocno tkwią. Można by sądzić, że ten Hundzwott nieraz już to robił, pomyślałem. Ani się zawahał. Stół, gwoździe, młotek i ten nóż kuchenny. Dobrze wie, czego chce i jak się do tego zabrać. Teraz, rzekł, potrzebny nam kawałek sznurka i znalazł gdzieś sznurek. Dobrze, wreszcie jesteśmy gotowi. A może pan zechce usiąść tu przy stole? Zwrócił się do chłopca. Ten odstawił kieliszek i usiadł. Teraz proszę położyć lewą rękę między tymi gwoździami. Gwoździe są tylko po to, by mógł panu unieruchomić rękę. Dobrze, świetnie. Teraz przywiążę mocno do stołu. O tak. Okręcił przegub ręki sznurkiem, potem owinął nim parę razy szerszą część dłoni, mocno przywiązał do gwoździ. Wprawnie to zrobił, a kiedy skończył, chłopiec nie mógł cofnąć dłoni, ani mowy. Jedynie poruszać palcami. Teraz proszę zacisnąć dłoni, niech tylko mały palec będzie wyprostowany. Trzeba zostawić mały palec tak, żeby spoczywał na stole. Świetnie, świetnie. No, gotowe. — Prawą ręką operuje pan zapalniczką, ale... — Jeszcze chwilka. Proszę. — Poskoczył do łóżka i wziął nóż. Wrócił i stanął przy stole trzymając narzędzie w ręce. — Wszyscy gotowi? — zapytał pani arbitrze. Proszę dać sygnał. Ma angielka stała w błękitnym kostiumie kąpielowym za krzesłem. Stała i nic nie mówiła. Chłopak siedział całkiem spokojnie trzymając w prawej ręce zapalniczkę i spoglądając na nóż. Mały człowieczek patrzył na mnie. Czy pan gotów? zapytałem chłopca jestem gotów a pan? zwróciłem się do staruszka zupełnie gotów oświadczył, podniósł górę nóż trzymał go ze dwie stopy ponad palcem chłopca, gotów ciąć chłopiec widział to, ale nie drgnął usta miał nieruchome podniósł tylko brwi, a potem zmarszczył czoło w porządku stwierdziłem, no to chłopiec odezwał się może pan będzie głośno liczył, ile razy zapalał. Dobrze, zgodziłem się. Zrobię to. Podniósł pokrywkę zapalniczki i kciukiem potarł nim gwałtownie kółko. Trosnęła iskra i knot zajął się i palił małym, żółtym płomieniem. Raz, zawołałem. Nie zmuchnął płomyka, zatrzasnął zapalniczkę i przeczekał może 5 sekund, nim znów ją otworzył. Mocno potarł kółko i znowu pojawił się płomyk. Dwa! Nikt się nie odezwał. Chłopiec miał oczy wlepione w zapalniczkę. Starszy pan trzymał uniesiony nóż i także przyglądał się zapalniczce. Trzy. Cztery. 5, 6, 7. Oczywiście była to naprawdę jedna ze sprawniejszych zapalniczek. Kamyk dawał duże iskry, a knot miał odpowiednią długość. Patrzyłem jak kciuk ręki chłopca zamyka zapalniczkę. Przerwa. Potem palec uniósł pokrywkę jeszcze raz. Wszystko zależało od tego palca. Nabrałem tchu, gotów powiedzieć: 8. Palec otarł kółko. Tysnęła iskra i wyskoczył płomyk. 8. Powiedziałem, a gdy to mówiłem, otworzyły się drzwi. Wszyscy odwróciliśmy się i ujrzeliśmy stojącą w progu kobietę. Małą, czarnowłosą, niemłodą kobietę, która stała w progu ze dwie sekundy, a potem rzuciła się naprzód, krzycząc «Carlos! Carlos!» Schwyciła za rękę, odebrała nóż, rzuciła go na łóżko, złapała starego za klapy białej marynarki i zaczęła szarpać nim bardzo gwałtownie, mówiąc szybko głośno i z wściekłością przez cały czas po hiszpańsku. Potrząsała nim tak szybko, że stał się prawie niewidoczny. Glisty, poruszający się kontur, jak szprych obracającego się koła. Potem zwolniła tempa. Człowiek był znowu widoczny, pociągnęła go za sobą przez pokój, popchnęła na jedno z łóżek. Usiadł na krawędzi, mrugając oczami kręcił głową, jak gdyby sprawdzał, czy jeszcze obraca się na szyi. Strasznie przepraszam, powiedziała kobieta. Jakże mi przykro, że się to zdarzyło. Mówiła prawie dobrą angielszczyzną. To fatalne. Zostawiłem go samego tylko na 10 minut. Poszłam umyć sobie włosy, wracam i znowu to samo. Wyglądała na głęboko wstrząśniętą i szczerze zmartwioną. Chłopiec odwiązywał rękę od stołu. Dziewczyna i ja staliśmy nic nie mówiąc. On jest naprawdę niebezpieczny, powiedziała kobieta. Tam u nas w domu zabrał już ogółem 47 palców różnym osobom i stracił 11 samochodów. W końcu zagrożono mu, że go wsadzą, dlatego przyjechałem z nim tutaj. Założyliśmy się tylko i tyle, wymamrotał z łóżka staruszek. Na pewno założył się o samochód, powiedziała kobieta. Tak, potwierdził chłopiec o Cadillaca Nie posiada samochodu. To mój wóz i tym gorzej, dodała, że się zakłada z panem, kiedy nie ma nic do postawienia. Strasznie się wstydzę i bardzo mi przykro. Wyglądała na kobietę naprawdę sympatyczną. Cóż, rzekłem, oto klucze do pani wozu. Położyłem je na stole. Założyliśmy się tylko, zamruczał człowieczek. Nie pozostało mu nic, o co mógłby się zakładać, rzekła kobieta. W ogóle nic nie posiada. Absolutnie nic, jeśli o to chodzi Ja sama wygrałem wszystko od niego już bardzo dawno temu Zajęło to sporo czasu Tak, długi czas i była to ciężka praca Ale w końcu wszystko wygrałam Spoglądała na chłopca i śmiechnęła się Jakby o ciężale, smutnym uśmiechem Podeszła i wyciągnęła rękę, żeby wziąć ze stołu klucze Jeszcze teraz widzę tę jej rękę Miała tylko kciuk i jeden palec Przełożył z angielskiego Tadeusz Adrian Malanowski, czytał Jacek Brzezowski, muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, produkcja Michał Kaczan-Keczmarek.